Dokładnie tak, wracamy do tematu niewielkich gier komputerowych, indyczków, które można dostać za niewielką cenę na Steamie. W sumie nie wiem jaką dokładnie, bo tego nie sprawdziłem, a jak już zauważyłem jestem troszkę z dala od cywilizacji, więc teraz tego nie zrobię, ale na pewno nie jest to gra jakoś wyjątkowo droga. I jest to tytuł malutki, ale jednak można było o nim usłyszeć czy przeczytać w różnych miejscach w sieci. Między innymi Krzysiek z Myszmasza wspominał o nim kilka razy, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, Tytuł jest świeżutki, wystartował na Steamie, pojawił się 3 marca tego roku, 2017, ale też jednocześnie zadebiutował w Humble Bundle, w miesięcznym Humble Bundle i w związku z tym sporo osób go nabyło, a do tego jego twórca to nazwisko jakoś tam kojarzone w branży, gdyż jest nim Tom Francis. Gdy patrzycie na producenta-wydawcę, widzicie z Developments, no to może jeszcze nie kojarzycie tej nazwy, nie? z Development, o co chodzi? Ale Tom Francis jest znany przede wszystkim jako twórca gry Gunpoint, i także jeszcze potem Floating Point, który był dostępny za darmo i teraz też jakąś nową grę zapowiedział, ale szczerze mówiąc nie pamiętam tytułu. No i w każdym razie Gunpoint na pewno jest jakoś tam znany w szerszej publiczności. Zresztą też miałem go dla Was omówić kiedyś, tylko nie skończyłem zwyczajnie tej gry. Przerwałem ją, potem sięgnąłem jakiś się inny tytuł. Jakoś tak nie wróciłem do tej pory, no ale może teraz, skoro sobie w ogóle o tym przypomniałem, to to zrobię i za jakiś czas też o Gunpointie coś wam powiem, ale dzisiaj skupmy się na tym Morphblade. Jest to indyk, gra niezależna, rekreacyjna, bez achievementów na Steamie, bez jakiejś większej historii, fabuły, w sensie całkowicie bez fabuły. Tak Gdybyśmy chcieli jakąś treść tutaj omówić, no to <śmiech> zabijamy robaki i tyle. Swoją drogą dobrze jest to omawiać na świeżym powietrzu, bo wokoło latają różne żyjątka, skaczą sobie po trawce, zresztą coś mnie gryzie co chwilę. Tak i w Morblade zabijamy sobie robaczki a robimy to na planszy stworzonej z sześciokątów, z heksów plansza na początku ma tylko dwa heksy ale tam praktycznie co, może nie turę bo to nie do końca tak wygląda, ale co jakiś czas rozbudowuje się o kolejne ja maksymalnie rozbudowałem chyba do 25 heksów i na tych heksach na jednym z nich znajdujemy się my nasz awatar, przy czym no nie mam jakiejś konkretnej formy, a na pozostałych heksach tworzą się robaczki. Tworzą się robaki, które mogą nas zabić i każdy heks ma pewną funkcję, która pozwala nam z tymi robakami walczyć. Czyli na początku mamy dwa. Jeden z nich to jest heks młot, drugi w sumie nie wiem jaki, ale na tym drugim na pewno robak się rodzi i gdy ten robak się rodzi, on się zawsze najpierw pojawia i potem w następnej turze po naszym jednym ruchu on już jest duży i może się poruszać, no i na początku Właśnie musimy w tego robaka kliknąć i wtedy nasz awatar no, zabija go takim czymś, co się z nas wysuwa. No, to jest właśnie funkcja pola młota. I potem odblokowujemy kolejne pole, na którym mamy inną funkcję i kolejne, i kolejne, i kolejne. I zwiększa się ilość robaków i zmieniają się ich y, też możliwości. Ogólnie od w strony oprawy jest to wszystko bardzo proste, ale zarazem bardzo przystępne, ładne, solidnie wykonane patrzy się na to zwyczajnie z przyjemnością i mechanicznie też niby jest banalne, ale jednak sprawia to wszystko dużą frajdy. Jak powiedziałem, mamy te wszystkie sześciokąty, które pełnią różne funkcje, to znaczy, gdy nasza, nasz awatar, my staniemy na tym heksie konkretnym, no to wtedy mamy dane możliwości działania. Na heksie, sześciokącie, młocie możemy uderzyć przeciwnika, który znajduje się na polu połączonym z naszym sześciokątem, na sześciokącie z ostrzami możemy pokonać dwóch przeciwników. Gdy przesuwamy się do przodu, to pokonujemy, uderzamy w tych po bokach. Na sześciokącie strzale możemy przesunąć się o dwa pola w linii prostej i w ten sposób pokonać do dwóch przeciwników. Na tej właśnie linii prostej, na sześciokącie z opcją naprawy odnawiamy sobie HP do maksimum, czyli do dwóch punktów, gdyż jesteśmy w stanie znieść do dwóch uderzeń. Na heksie z teleportem możemy Możemy przenieść się później w dowolne miejsce, gdy się z niego przemieszczamy, a na heksie kwasowym, no my w sumie nie mamy żadnych możliwości, ale gdy przeciwnik na takiego heksa wejdzie, to traci swój pancerz, gdyż niektóre robaki są także opancerzone, bo tych przeciwników tutaj też jest sporo. Na początku mamy takie, no nie wiem jak to ująć, zwyczajne, tak, pierwotne, które po prostu tam, właśnie tak jak my możemy tym młotkiem w przód je uderzyć, tak samo one mogą nas po prostu dźgnąć i zabrać nam jeden HP. Mamy też robaki z innymi umiejętnościami, między innymi z laserem, z takim taranem, to znaczy wypychające nas poza planszę, z ładunkiem wybuchowym, które po śmierci niszczą danego heksa, na którym się znajdują. Mamy też przeciwników latających, którzy się troszkę inaczej przemieszczają. Mamy przeciwników opancerzonych, których nie możemy zaatakować, dopóki nie wejdą na pole z kwasem i przeciwników, yy, którzy po śmierci upgrade'ują, ulepszają pole, na którym zginą. I też mieszanki tych wszystkich różnych opcji, yy, dzięki czemu tak naprawdę ostatecznie możliwości jest bardzo dużo i te heksy też pierwotnie mają tylko jedną funkcję, ale gdy na danym heksie pokonamy wystarczającą ilość przeciwników, nie pamiętam tam detali, to on ma możliwość upgrade'u i na przykład może być jednocześnie polem z ostrzami i leczącym, jednocześnie też, nie wiem, teleportującym i tak dalej. Ostatecznie tych możliwości jest bardzo dużo. i Jak mamy fart albo gramy bardzo strategicznie, to możemy tworzyć takie naprawdę świetne heksy z masą różnych możliwości, które i nas leczą i zabijają z przodu i po bokach i nie wiadomo co jeszcze robią. Takie super heksy, ale też możemy sobie takiego heksa potem popsuć, zniszczyć, gdy rozwalimy na nim przeciwnika z bombą. Tak jak mówię, możliwości jest w gruncie rzeczy bardzo dużo i Tytuł ten ma niski próg wejścia, bo początkowo bardzo szybko uczymy się tych zasad. Do tego gra jest naprawdę niezwykle przystępna. Tam opisy tych heksów są cały czas dostępne na ekranie przy upgradzie danego sześciokąta, przy tym ulepszeniu pola też widzimy dokładnie co dany upgrade spowoduje, w jaki sposób wpłynie na rozgrywkę. Tak samo na każdego robaka, gdy się pojawiają na planszy, jeżeli jeszcze ich nie rozróżniamy, klikamy prawym przyciskiem myszy i pojawia się szczegół Opis, więc tutaj próg wejścia jest niski, ale zarazem od nie wiem, 15, może 20 levelu pojawia się prawdziwe wyzwanie. Tak, mamy jakiś tam challenge przed nami, i sam najdalej do tej pory doszedłem do 28 fali. Grałem 90 minut. Niby nie dużo, ale tutaj taka pojedyncza rozgrywka może być w gruncie rzeczy całkiem krótka, bo możemy całkiem szybko zwyczajnie przegrać, więc tych rozgrywek troszkę mam za sobą i najdalej doszedłem do 28 fali, kilka razy doszedłem do 26, 27, ale tej 28 na razie pobić nie mogę, bardzo często w okolicy 20 popełniam jakiś błąd i, i jest po mnie. Ja na razie gram tak naprawdę typowo, rekreacyjnie. Co jest świetne w tej grze, to to, że mogę odpalić do montażu podcastu, bo ostatnio też staram się montować tak bardziej na luzie, bez spiny i nie wycinać każdego absolutnie e, y, czy głośniejszego oddechu. Więc mogę sobie w tle odpalić morblade i troszkę no, pozabijać te robaczki i pokombinować. Przy czym właśnie ja zarazem też nie jestem wtedy jakoś super skupiony. Może dlatego tak daleko na razie nie doszedłem ale przy każdej rozgrywce bawię się bardzo dobrze i chociaż jeszcze może nie gram jakoś super strategicznie i nie tworzę sobie świadomie tych konkretnych heksów, tylko po prostu staram się nie zginąć i wykończyć wszystkie robaki jak najszybciej, to bawię się doskonale. Naprawdę świetna, świetna sprawa i w związku z tym chciałem polecić Wam ten tytuł, bo tak jak mówię, niski próg wejścia połączony z tym wzrastającym poziomem trudności i faktem, że przejście dalej do dalszych level to już jest jakieś wyzwanie sprawia, że to jest tytuł naprawdę świetny na taką krótką rozgrywkę gdzieś w przerwie między innymi zajęciami, może nawet najlepszy ze wszystkich, które do tej pory Wam jakoś tam polecałem. I Tytuł, który myślę zasługuje na jakąś tam większą popularność. Na razie, tak jak powiedziałem, był w tym miesięcznym Humble Bundle, więc pewnie sporo stóp było, ale na Steamie ma tylko 32 recenzje. Wprawdzie wszystkie pozytywne, 100% pozytywnych, ale no liczba jest ta niewielka, więc nie wiem, może dużo osób nawet nie odpaliło tej gierki, a jest to naprawdę świetny umilacz czasu i serdecznie go Wam razem z Krzyśkiem z Myszmasza, z Krzysiem polecam. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć! You